Kazanie, kochani, te, które będę za chwilę głosił, żebyście nie myśleli, że to jest wynik jakichś zauważonych ułomności w naszym Kościele i zwracam na nie szczególne uwagę. Nie, chcę mówić to kazanie ze względu na to, że takie rzeczy mogą się zdarzyć, jako przestroga. A jeśli się zdarzyły, to ku już natychmiastowej, z dniem dzisiejszym, korygacji, korygowaniu swojego życia względem Bożych prawd. Ale też ze względu na to, że czasami ze zwyczajnej niewiedzy, że wdepnęliśmy w coś, w co wdepnąć nie powinniśmy i co Bogu się nie podoba, zwyczajnie gdzieś tam nam umknęło. Nie wiemy o tym. I Bóg dzisiaj kieruje do nas te słowa. Myślę, że powinniśmy zwrócić na nie uwagę Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 11 rozdział od 37 wersetu. Czytamy, a gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to faryzeusz, zdziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Faryzeusze to stronnictwo religijno-polityczne. Nazwa ta pochodzi od hebrajskiego słowa perusin, co oznacza oddzieleni, odłączeni. Sami faryzeusze nazywali siebie haverim, to znaczy równi sobie, współtowarzysze. Ludzie ci w swoim postępowaniu starali się przestrzegać świątynnych reguł czystości, byli ekspertami w interpretacji Pisma Świętego, Faryzeusze określano mianem uczonych w Piśmie. Dzisiaj mianem faryzeusza określa się człowieka fałszywego i obudnego. Jezus zaproszony na posiłek, na przyjęcie do faryzeusza. Pytanie, które brzmi, jest takie. Czy Jezus, wiedząc, że to jest faryzeusz, Słusznie postąpił, idąc tam. Słusznie. Amen. Dobrze mówicie. Szkoda, że tylko tak cicho. Słusznie. Oczywiście, że słusznie. Wiecie raz, że faryzeusze nie zawsze byli tacy obudni i fałszywi. To jest jedna rzecz. A dwa, że Jezus właśnie przyszedł po to, aby szukać to, co zginęło. Przecież tych, którzy się źle mają. A więc, jeśli ktoś go zaprasza jeszcze, oczywiście dobrze zrobił, że tam poszedł. Jak często my zapraszamy Jezusa do swojego serca. Jak często mówimy, Panie, przyjdź i objaw swoją prawdę. A gdy Jezus już przychodzi i zwraca nam uwagę na pewne rzeczy, nie zawsze nam się to może podobać. Pan zaś rzekł do, rzekł do Niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest zewnątrz kubka i myśli, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest głupiestwa i złości. Głupcy! Czy ten, który uczynił to, co zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz, zaprosił Jezusa, a Jezus zwraca się do Niego tymi słowy? Miał prawo być obrażony, Prawda? Możemy to nazwać radykalizmem swojego rodzaju. Ale przecież, tak jak powiedziałem przedtem, modlimy się, Panie, przyjdź i objaw swoją prawdę. Przyjdź i objaw to, co masz dla mnie. I on przychodzi. I co najpierw robi? Chce zwyczajnie pozamiatać. Oczyścić to, co jest nieprawidłowe. To, co być nie powinno. Czasami możemy usłyszeć takie słowa... Może nie głupcy, ale co ty robisz, przyjacielu drogi? Nie myślisz, czy jak? To się nie będzie nam podobać. To będzie coś, co wręcz nas w jakiś sposób nie tyle zniechęci, co ubodzie tak wewnętrznie. Ale właśnie takie jest słowo. Słowo Boga. Ono nie ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Ono ma być takie, które będzie przynosić owoc dla naszego życia i dla życia innych. Jezus zasiada do stołu, nie obmywając się. Faryzeuszowi to się nie podoba. Wiecie, faryzeusze, elita duchowa Izraela, zakochani byli w Bogu. W jego prawach byli bardzo wrażliwi na grzech, nieczystość. Gorliwi dla Boga, pełni pasji dla Boga ale z czasem stali się oni niczym żandarm religijny, uznających siebie za nieskazitelnych, nieomylnych, wszystko wiedzących, patrzący na ręce innym, aby móc pouczać, poprawiać tych, którzy odbiegają od Bożych norm, przykazań, aby byli niczym policjant pilnujący tych prawd. Jak im się wydawało. Bo im się tylko wydawało, że to jest dobre, co robią. Ale wiecie, dzisiaj nie jest żadną tajemnicą, że mówienie, że Adam jest lepszy ode mnie, byłoby błędem ze strony Adama, gdyby on tak chciał powiedzieć. Co więcej, gdyby ten bezdomny, który wczoraj przyszedł na obiad, jemu z kolei powiedział, wiesz, ja jestem lepszy niż ty, bo ty jesteś, no jak? No jak wyglądasz? A ja popatrz się. Gajer mam na to by było wielki błąd. Ale tak się dzieje, kochani, czasami w naszym życiu. Uważamy, że wiemy więcej, lepiej. Jesteśmy mądrzejsi, bo znamy Słowo. Tylko to może ta nasza wiedza, ta nasza gorliwość względem Słowa Bożego być ponad tą gorliwość, którą powinniśmy wykazywać ze względu na naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Wiecie, apostoł Paweł był takim człowiekiem, który nie dlatego, że był takim jakimś sadystą z urodzenia i, i lubiał się znęcać nad chrześcijanami, bo zanim został uczniem Chrystusa, był jednym z tych ludzi, o których tu mówimy. Nie, on był przekonany, że tak ma być. On tkwił w błędzie, z którego Jezus wyprowadził go kiedy ten został oślepiony w drodze do Damaszku. Wiecie, on był oślepiony w dosłownym tego słowa znaczeniu. Ale Jezus przez to mu powiedział, nie widzisz tego. Nie widzisz. Ja myślę, że między innymi dlatego został wybrany przez Jezusa. Bo on zwyczajnie nie widział. Bóg sprawił, że nie widział w dosłownym tego słowa znaczeniu fizycznym ale żeby dać mu informację również, że nie widzi Bożej prawdy wynikającej z Pisma Świętego, ze Słowa Bożego. Co się stało za apostołem Pawłem? Zrozumiał, że to, co robi, nie jest dobrą rzeczą. Że zabijanie kogoś, niszczenie kogoś, mówienie złych słów o kimś nie jest tym, czego Bóg od nas chce. Nawet jeśli ten ktoś zasługuje na jakiegoś kopniaka z naszej strony. Czy powiedzenie czegoś, co byłoby w stanie zmienić jego postępowanie, ale nie na zasadzie a ja wiem lepiej, a ja wiem więcej. Werset 39. Pan zaś rzekł do niego. Teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, nie uczynił i tego, co jest wewnątrz? Ale dajcie to, co wewnątrz, na jałmużnę, a oto wszystko dla was, dla was będzie czyste. Nie przykładajmy wagi do rytualnej czystości. W momencie, kiedy nie jest rozwiązany problem naszego serca. Tak było w przypadku faryzeuszy i Jezus mu, im to mówi. Nie przywiązujcie wagi do tej rytualnej czystości. Oczyść swoje serce. Tam jest nieczystość i zwracam Ci na nią uwagę. Dla Boga jest ważna, ważna czystość wewnętrzna. Oczywiście zewnętrzna też, ale przede wszystkim wewnętrzna. Czy aby w nas nie ma takiej religijnej złości na innych? Mówimy o Bożej miłości, o Bożym przebaczeniu, a czasami sami stajemy, stajemy w roli sędziego. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, od 9 do 14 i powiedział także do tych, którzy pokładali ufność w sobie samych,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 czy czasami nie jest tak, że porównujemy się z kimś innym? Oby nie, ale ja naprawdę nie jestem taki zły. Ci z sobotnich posiłków, oni mają problem. Proszę? Powiedziałby Jezus, że co? Ty jesteś super. Wejrzeć w swoje serce i już wiesz, że Pan Bóg ma rację, zwracając nam uwagę poprzez te fragmenty Słowa Bożego. Dobry Boże! Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje Słowo, które w jakiś sposób daje nam też możliwość ponownego, po raz kolejny, wejrzenie w swoje, swoje wnętrze. To, co jest piękne, kochani, w tym fragmencie, to to, że Bóg na to patrzy, wiecie, i od razu reaguje. Czy ten człowiek, który chciał się porównać z tym, z tym łobuzem, z tym celnikiem, przychodząc do świątyni, przychodząc do kościoła, poszedł usprawiedliwiony z tych, z tych swoich niecnych, ale ukrytych uczynków? Patrzymy, że nie. Że ten, który był tym łobuzem, tym chuliganem, ale szczerze, szczerze oddał swój problem Bogu. On przyszedł do kościoła i powiedział Panie, ratuj! Nie jestem tym, którym chciałbyś, abym był. I tutaj też sobie możemy zadać pytanie, po cośmy tutaj przyszli na to miejsce? Po co? Aby wyjść z tego miejsca nie tacy sami, jak żeśmy tutaj weszli. Ci sami, ale nie tacy sami. To jest główny powód, dla którego Bóg pozwala nam tu się gromadzić. Główny powód. Mamy wyjść stąd ci sami, ale nie tacy sami. Tak się stało w przypadku celnika. On przyszedł i spożytkował ten dany mu czas relacji z Bogiem w świątyni bardzo dobrze. Ale ten, ten faryzeusz stracił czas przychodząc do kościoła. Stracił czas. U Żydów były trzy filary wiary. Modlitwa, post-jałmużna. I to robimy. Modlimy się. Jest post. Organizowany przy okazji chociażby cotygodniowych, albo właściwie dwa razy w tygodniu modlitw i jałmużna. Ja myślę, że nie bez powodu Bóg nam dzisiaj akurat, w okresie przedświątecznym, Pokazuję te słowa. Weźmy, kochani, i ofiarujmy innym to, co jest najcenniejsze. Danusiu, nie ściągaj tych pierścionków. Nie, nie, nie. nie. To zostaw. Pustę, nie. <laughs> to nie o takie wartości chodzi, kochani. To, co masz najcenniejszego. Swój czas. Siebie. Ofiaruj innym. Zatrzymaj się przy biednej osobie. Być może z początku nie będzie chciała Cię słuchać, ale pobłogosławią ją. Żyć wesołych świąt. My tak wiele możemy dać. Nawet pozwalając człowiekowi działać na rzecz, której do tej pory nie rozumiał. Wiecie, to się stało z tą, z tą młodą osobą, która, tak jak mówiłem, przygotowuje te czysta pierogów i krokiety na Wigilię. Ona wie, że to będzie dla niej problem, ale ona ma radość w tym problemie. To jest coś niesamowitego. Radość w problemie, który nałożył jakiś tam facet z kamiennej, który gdzieś tam obłożył ją taką, takim zobowiązaniem. Nie, ona sama to chciała zrobić, ale mówisz, że taka wewnętrzna radość się pojawiła. Ja mam nadzieję, że być może z Lucynką odwiedzimy ją i będziemy mogli jej zwiastować Ewangelię. Bo otwiera się na Boże działania. Ona dała siebie nie wiedząc, że uczyniła to, co Bóg chciałby, ażebyś, abyśmy my wszyscy, nie tylko ta osoba, czynili dać siebie innym. To jest najcenniejsze, dać swój cenny czas. Ale zmierzajmy, kochani, do... Powróćmy do wizyty Jezusa u faryzeuszy, Czytamy dalej, lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga. A wszak należało i to czynić i tamtego zanie, nie zaniedbać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Biada wam, że jesteście jak groby nieoznaczone, a ludzie, którzy chodzą po nich, nie wiedzą o tym. Trzykrotne biada. Wiecie, to nie jest tam jakieś biadolenie Boga nad naszym losem, tylko próba wstrząśnięcia. Słowo biada mi się tak kojarzy przynajmniej. Słowo biada myślę, że nawet nie powinno być wypowiadane cicho. Tylko tak jak ja mam w zwyczaju. Bo taki sens ma te słowo. Biada! Trzykrotne biada! Jezus mówi, nie zgadzam się z tym. Biada wam! Nie zaniedbujmy Bożej miłości i sprawiedliwości. sprawiedliwości. Nie zatracajmy miłości do Boga i ludzi. Nie kochajmy być kimś szczególnym w Kościele. Pierwsze miejsca w zboże, w synagodze. Chociaż wiemy, że te pierwsze miejsca zajmowane są przez liderów, którzy usługują i grupę muzyczną. To nie ma nic wspólnego z tymi, którzy chcieli którzy się w jakiś sposób wyższy. To jest ich nawet obowiązek bycie. Z przodu i prowadzenie. Przecież pasterz nie będzie z tyłu, pasterz idzie z przodu. A z tyłu to idą ci, Juhasi. Baca idzie z przodu. Dobrze mówię, górale? Hej. Niskopienni? <śmiech> Kochajmy Boga i ludzi Tutaj słowo jest takie bardzo radykalne, że czasami jest tak, że jesteśmy jak, jak chodzący po grobach nieoznaczonych. Wiecie, nieoznaczony grób to znaczy, że my nie wiemy, ale wchodzimy za niego. I w kulturze żydowskiej było tak, że zanieczyszczano się w ten sposób. Rytualnie był zanieczyszczony. Ale Słowo Boże mówi, żebyśmy tego nie czynili, nie mając niewiedzy na ten temat, a żebyśmy przyjmowali te wszystkie uwagi, aby nie wdepnąć w to miejsce, które sprawi, że się zanieczyścimy. odpowiadając, że jeden z uczniów w zakonie do niego, nauczycielu, mówiąc tak, znieważasz nas, poczuli się obrażeni na Boga. My czasami też, wiecie jak taka prawda którą nie zawsze chcemy usłyszeć, dotrze do naszych serc. Nie jesteśmy z tego zadowoleni, nie? No bo kto by był? Ja nie jestem zadowolony. Jak Gacek zwraca, że coś źle zrobiłem, to nie jestem z tego zadowolony. Nie dlatego, że go przestałem lubić, tylko dlatego, że no, zwrócił mi uwagę chuligan. No. <śmiech> na kogo miałem dać na przykład? Lucynkę? Ona w ogóle jest dla mnie bardzo dobra. Oczywiście to był żart. Tylko nie wiem, czegoście się nie śmiali, no ale... Trudno. On zaś, zaś rzekł, i wam, zakonoznawcy, biada. Ci, którzy znacie Pismo, biada. Bo obciążacie ludzi brzemionami, nie do uniesienia, a sami ani jednym palcem swoim nie dotykacie tych brzemion. Tutaj znów Bóg bardzo mocno nami począsa i mówi, daj se spokój z wielką teologią, którą wciskasz ludziom w głowy, niosąc przed sobą dumnie, uznając siebie za wspaniałego mądrale. Słowo Boże do tych, którzy nie mieli nigdy z nim kontaktu. Wiecie, nie dlatego, że jestem taki mądry, ale dlatego, że Bóg mnie przekonał do tego, żeby idąc do człowieka, który nie ma wiele wspólnego ze Słowem Bożym, iść bez Biblii. Iść bez Biblii. Bo wiecie, gdybym chciał te wszystkie prawa i obowiązki im przeczytać, jakie spoczywają na człowieku ze względu na Boga, to by były brzemiona, którym go bym chyba udusił. Nie biorąc, tak jak słowo mówi, ani jednego brzemienia, które jest jego udziałem już teraz, a dokładając jeszcze kolejne. My musimy pokazać Bożą miłość, kochani. My musimy pokazać Jezusa, nie na obrazku. Nie raz do roku z okazji świąt Bożego Narodzenia, ale musimy go pokazywać każdego jednego dnia. W jaki sposób? W jaki sposób? Ty możesz być Jezusem. Ty możesz być Jezusem. Adaś może być Jezusem. Prawda? Pokazać Jezusa poprzez nas. Ja już kiedyś mówiłem wam, może nie wszyscy to słyszeli, bo jest parę nowych osób, których ja nie znam, aż tak bardzo Zanim się nawróciłem, w swojej pracy miałem człowieka, który był wierzący. Pracował w mojej firmie. I on się zachowywał tak, jak nigdy do, do tej pory ktokolwiek, to ze mną pracował. Z początku w moim mniemaniu było to dziwne zachowanie. Nie pije, nie pali, nie klnie. No, szkoda chłopa, męczy się. No tak. Tak go postrzegałem. Raz nawet przyszedł do mnie i i mówi, wiesz co, nie zwalniaj mnie, bo, bo ja wiem, że nie jestem taki dobry, jak Ci pozostali Twoi starzy pracownicy, ale nie zwalniaj mnie. Wiesz co, myślę idiota. Przecież ja nawet nie zauważyłem, że coś... No, Ale skoro się przyznał, no to jest okazja do obniżenia pensji, nie? A co? Przyznał się jego problem. Wiecie, on mi pokazywał Jezusa. Dlatego później, kiedy spotkałem się z ludźmi wierzącymi, było mi łatwiej, Przyjąć te informacje, wspaniałe informacje, które mi przedstawiali. Mówię o Mariuszu, żeby nie był tutaj an anonimowy Maciejczu. On mi pokazał Jezusa, dlatego ja przyjąłem Go. On mi głosił Ewangelię, nie wypowiadając ani jednego słowa. I nawet byłem zły, w momencie, kiedy się nawróciłem i przecież mogłem co najmniej rok krócej pić gdyby mi wtedy zgłosił Ewangelię. A on mi głosił, nie wypowiadając ani jednego słowa i to było wspaniałe, koganie. I możemy głosić Bożą Ewangelię, ale kiedy potrzeba, możemy używać słów. Z tego wniosek. I możemy używać Słowa Bożego. Tego nas uczy ten fragment. Tego nas uczy Chrystus. Przy okazji poznawania tego fragmentu czy zupełnie innych. Bóg bez przerwy mówi o miłości do Boga i do ludzi. Czy my jesteśmy inspiracją, kochani, dla innych? To jest pytanie, które powinniśmy sobie zadawać. Czy ludzie, spotykają, spotykając nas na swojej drodze, mogą poznawać Boga i Jego miłość? Weset 52. Biada wam, zakonoznawcy, że pochwyciliście klucz poznania, Sami nie weźliście, a tym, którzy chcieli wejść, zabroniliście. Wspaniałe, choć bardzo mocne słowo. Mamy klucz poznania, mamy poznanie Boże, ale nie wchodzimy, nie wchodzimy do tego Bożego Królestwa. Co więcej, zamykamy drogę innym. To jest coś, z czym Bóg się nie zgadza. Czy pomagamy ludziom wejść do Królestwa Bożego? Czy my żyjemy tak, jak mówimy, że powinno się żyć, że należy żyć? Czy przybliżamy innych do Jezusa? Przecież mamy być solą tej ziemi, amen? I światłością dla świata. List do Rzymian, 12 rozdział, pierwszy werset. Wzywam was, tedy bracia,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 swoje zaangażowanie dla innych ludzi, nie, nie oddzielając ich, nie mówiąc, że ktoś jest lepszy, czy ktoś jest gorszy, że ktoś ma więcej przewinień, a ktoś ma mniej. Kochani, ja się modlę, żeby Bóg wspierał moje serce w decyzjach, jakie przyjdzie mi podejmować, żebym wychodził z tego miejsca, ze względu na to słowo naprawdę one mi dało wiele do myślenia. Powiem wam w tajemnicy, że zupełnie inne kazanie miałem głosić. Ale Bóg położył mi na serce ten fragment. Dlatego dzisiaj o nim mówię. Ja wiem, że ja stąd wyjdę pouczony. Czy ciut lepszy? No niech to Bóg ocenia. Ale jedno wiem. Na wiele spraw Bóg zwrócił moją uwagę. I modlę się, abyśmy my również Otworzyli swoje serca na ten Boży głos i zadali sobie pytanie, czy wszystko jest tak, jak Bóg chce, aby było w naszym życiu. Niech nas Bóg prowadzi, niech nas Bóg błogosławi, wzmacnia, posila. Amen.